dziewiąty rozdział. Od 27, siódmego, powiedzmy nawet, nawet wcześniej. O! A gdy do nich mówił, oto pewien przeważony synagogi przyszedł, złożył mu Bogu że córka moja dopiero co skonała. Lecz, podoba mi się wiara tego człowieka, Lecz pójdź połóż na nią swą rękę, a o żyje. Że Królestwo Boże jest królestwem, dla którego śmierć nie jest końcem. My mówimy o wielkich rzeczach, nieżeli mówimy o uzdrawianiu chorych, o wypędzaniu demonów. Ale w tej samej mierze Bóg powiedział, wskrzeszajcie zmartwych. My możemy wskrzeszać zmartwych. Do tego jest wielka teologia dorobiona, chcę Wam powiedzieć. Wielka teologia jest dorobiona. Wielka teologia. Wiecie, ten kościół, w którym byliśmy, jest jego pastorem jest Henry Madawa. To jest taki, taki murzyn. I on. Mówi tak, ja nikogo nie wskrzesiłem z martwych. Ale u mnie w Kościele jest bardzo dużo wskrzeszeń. My mamy bardzo dużo wskrzeszeń. Mówi, któregoś dnia zrobiliśmy informację, że będziemy robić uzdrowieńcze spotkanie. I, przy, I mieli ludzie przyprowadzać chorych ludzi na nabożeństwo. I przyprowadzali... Przyprowadzali tych chorych ludzi. Tylko, że przyprowadzali chyba tak chorych, że bardziej chorych nie mogli znaleźć. A tam na Ukrainie jest dużo chorych ludzi. Tam jest dużo gorzej niż u nas. I ludzie byli bardzo chorzy i byli niektórzy przywlekani na to nabożeństwo i siedzeni na, na, na siedzeniach. I on głosi słowo i podchodzi do niego człowiek ze służby porządkowej i podaje mu kartkę i mówi pastorze Na kartce jest napisane pastorze, kobieta na balkonie zeszła właśnie, umarła i kobieta na nabożeństwie. Madawa mówi, pomyślałem sobie, mówi, no to teraz prasa nas w ogóle, mówi, tutaj już uroś. I tak mówią, że my ofiary z ludzi składamy tutaj w tym kinowie. Po prostu kobieta umarła, mówi, ale modno, mówi, mówię, muszę kontynuować, mówi, kontynuuję, głoszę, głoszę. Za 15 minut przynoszą mi kartkę, pastorze już ją wskrzesiliśmy. Głoś dalej. Już to zrobiliśmy. On mówi, nawet byłem wkurzony trochę. Nawet byłem wkurzony, ponieważ mówi, mogłem to zrobić. Po raz pierwszy kogoś z martwych. Nie, oni mnie uprzedzili. Ludzie od porządkowania w kościele podłogi. Ludzie od ustawiania krzeseł. Bo nie trzeba być nikim specjalnym, żeby wskrzeszać z martwych, Bo to nie jest dla specjalnych ludzi. <śmiech> to jest dla ludzi, w których jest Chrystus. Jest tobie Chrystus, który wskrzesza z martwych. Chrystus, który skrzesza z martwych Możesz skrzeszać z martwych Możesz skrzeszać z martwych. Nie potrzebujesz do tego Niczego więcej niż to, co zrobił Jezus Zauważ tutaj taką rzecz Przychodzi do Jezusa człowiek Słuchaj, Przychodzi do Niego człowiek I mówi do Jezusa tak Panie, moja córka umarła A Jezus nie mówi do Niego Bracie Pozwól, że pomodlę się trochę do Ojca i dowiem się, czy jest wolą Ojca, żeby Go wskrzesić. Żeby Ją wskrzesić. O, pozwól, daj mi trzy dni. I tak jest martwa, niech leży. Jezus tak nie mówi. Jezus nie mówi o żadnym czasie. My dzisiaj będziemy mówić o prowadzeniu. Potrzebujemy prowadzenia! Musimy się modlić teraz. Dawaj będziemy się modlić. Wiecie co? Będziesz z czego szydzę? Z siebie. Bo tak robimy. Jest mi wstyd. Wstydzę się tego. Wstydzę się, że tak robiłem. Wstydzę się tego, że to robiłem. Wstydzę się, że mój lek upierałem w religijną otoczkę. Rozumiesz? Wstydzę się. Ale kiedy rok temu mój syn zszedł od narkotyków, to nie zastanawiałem się pięć minut. Rozumiesz? Tylko zapałem go i kazałem jego duchowi wracać. I wrócił. Pięć minut się już nie zastanawiałem, Już się nigdy nie będę zastanawiał, nigdy się więcej nie zastanowię, jak ktoś umrze na mojej drodze. Rozumiesz? Tylko złapię go i każę mu wracać. I wstał Jezus i poszedł za Nim wraz z uczniami swymi. A oto kobieta, która od 12 lat cierpiała krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty Jego, mówiła bowiem do siebie: Bylebym się tylko dotknęła szaty Jego, będę uzdrowiona. I Jezus odwróciwszy się, ujrzawszy ją, rzekł, Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. że widzimy jakby splot pewnych zdarzeń. A gdy przed Jezus do domu przełożonego już o oraz zgiełkliwy tłum, podoba mi się słowo zgiełkliwy, zgiełkliwy, to było takie ładne płakać. Dlatego, że ktoś umarł. To takie humanitarne. Chodź, przytulę Cię bracie. przecież umarło Ci dziecko. O, to mógł być wspaniały Boży mąż, wspaniała Boża córka. O, ale gdzieś jest Panem. Niech Ci Bóg błogosławi. O, dobrze, że jest Panem. To zgiełkły, zgiełkliwy tłum. To zgiełk, To zgiełk. To się Współczucie nazywa. Wiecie o co chodzi? W naszym religijnym slangu to się nazywa Współczucie. To jest współczujący. Ale wiesz co? Jezus jakoś współczuł inaczej. Jezus miał takie inne współczucie. Jakie Jezus miał współczucie? Ujrzał flecistów oraz złą rzekł. Odejdźcie, mówi odejdźcie, żegnam was o <grych> W innym miejscu jest tak że wypędził. War, war, war, war, war, war, współczujemy, pan! Wypędził. Stamtąd. Odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi. Oto człowiek ruchu wiary. Ale się martwa, a on mówi, nie umarła. Kiedyś znalazłem w Biblii pierwszą kobietę ruchu wiary. Jeszcze brat Kenet Heigen nie był nawet w planach, a już pewna kobieta za czasów proroka Eliasza. Robiła to, o czym uczył brat Hegel. Pamiętacie taką kobietę, która tak kochała proroka przepraszam, Elizeusza? Proroka Elizeusza, że zbudowała mu taką chatkę, takie pięterko u siebie? Ona tak go kochała i bardzo służyła jemu razem z całym swoim domem. I on kiedyś tam przyszedł i mówił, o nie masz dziecka zarobić już miała dziecko. Ona była bezpłodna, czy też łącznie był bezpłodny, trudno powiedzieć. Generalnie nie mogły mieć dzieci. I ona za rok urodziła dziecko, i to dziecko później umarło. I podoba mi się sytuacja, e, kiedy ona idzie do tego proroka, z informacją, że dziecko nie żyje. I podoba mi się sytuacja, kiedy ona przychodzi do niego, a on się pyta tak, jak się masz? Jak się ma twój mąż? Jak się ma twoje dziecko? A ona mówi, dobrze się mały. Jej synek leży martwy, a religijny mąż, dlaczego religijny sobie poczytajcie? A religijny mąż nie wie w ogóle o co kama. Rozumiesz? Ale ona mówi: Dobrze się mamy. Dobrze się mamy. Wszyscy się dobrze mamy. Dziecko martwe leży ona i w porządku. Jest. jest w porządku. Dobrze się ma mój syn. <grym> Kobieta ruchu wiary. Kobieta. Mówiąca w wierze. I tutaj Jezus mówi w wierze odejdźcie, bo nie umarła, lecz by... I naśmiewali się z tego religia, od razu się naśmiewa z Królestwa. Od razu. Religia będzie szy szydziła w twarz z Królestwa. A gdy wygnano tłum, dobre słowo, wszedł u ją za rękę i wstała dziewczynka i rozeszła się wieść o tym po całej tamtej okolicy. I chcę Wam dopiero z tego miejsca powiedzieć o, pewnych o pewnej zasadzie, która jest nam niezmiernie potrzebna, aby Królestwo Boże służyło nam. A przez to, że Ono nam służy i nas wypełni nas zaopatrzy, to staniemy się drożnymi kanałami uwalniania tegoż królestwa. I jest tam pewnych dwóch ludzi. A gdy Jezus odchodzi stanto za Nim dwaj ślepi, ślepi ludzie, ślepi ludzie, Ludzie, którzy nie widzieli i którzy żyli w bardzo złych warunkach. Było im bardzo źle w życiu. Ślepi ludzie. Oni usłyszeli o tych zajściach, oni usłyszeli o tym wskrzeszeniu, oni usłyszeli o tym uzdrowieniu. Rozumiecie? Oni byli w tym, w tym czasie, na tym terenie, oni usłyszeli, że coś takiego się zdarzyło, bo to wielki szum poszedł, wielka, wielka informacja o tym. Oni się dowiadują i oni idą za Jezusem. I teraz chcę pokazać Ci kilka rzeczy. Szli za Nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc, zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. Co robili? Wołali, zmiłuj się nad nami. Ale dalej byli jacy? Ślepi. A więc można prosić o coś Boga i w ogóle tego nie dostać. Można wołać o zmiłowanie i nic się nie wydarzy. I są chrześcijanie, którzy non stop wołają o zmiłowanie i nic się nie wydarza w ich życiu. Nic się nie wydarza. Nic się nie wydarza. Chcę wam powiedzieć o tym, żeby Królestwo Boże mogło ci zacząć usługiwać, rozumiesz? Musisz przestać być człowiekiem błagającym Boga jeżeli będziesz człowiekiem, który ustawicznie błaga Boga Królestwo Boże nie będzie mogło Ci zacząć usługiwać. Bo przez błaganie, przez wołanie o miłosierdzie nie otwieramy dróg Królestwa Mocy i Królestwa Chwały do naszego życia. Przez to, że błagamy, pomóż mi! Ratuj mnie! Ja wyjdzie pomógł? Nie, nie działa! Kicha. Kicha mówię. <śmiech> Ciekawe, z czym kicha? Mówię, jak myślisz, z czym No nie wiem właśnie! Ja mówię, nie wiem, jest od złego. Tylko tak jest od Boga lub nie jest od Boga. Co innego jest od złego? Jak Ty nie wiesz, to znaczy, że już demoniczne siły wciskają Ci ciemnotę. Już Ci mówią, coś jest takiego? Czego Bóg nie przewidział, bo przecież wołasz o zmiłowanie, a dalej jest kicha! Ale mamy dowód biblijny, że można iść za Jezusem. Można być człowiekiem, który idzie za Jezusem i błaga Go o miłosierdzie, do swojego życia i nic się nie wydarzy. I rzekł im Jezus, odzywa się do nich, a więc słyszą o Boga, czy aha A gdy wszedł do domu, przyszli do Niego. A więc oni idą do Niego. Przychodzą do domu do Niego. A więc można wejść w głęboką obecność Boga. Rozumiesz? I być w tej obecności dalej być szlepym. O, ja znam dużo ludzi, przychodzą na różnego rodzaju spotkania. Uzdrowieńcze, uwolnieniowe, przełomowe. Rozumiecie? I wychodzą od nich tak sami jak byli. O, nic się nie wydarzyło. Albo tak mało się wydarzyło. A więc można wejść w głęboką obecność Boga. I też się nic nie wydarzy. To nie jest... Prawa do Królestwa Bożego. To nie jest zamek otwierający przepływ mocy i przepływ chwały. Bycie w jakiejś, bycie w Bożej obecności nie gwarantuje nam tego, że zawory nieba zostaną otworzone w, naszej, w naszym życiu. To nam nie gwarantuje w ogóle. Przecież my widzimy, słuchajcie, ludzi, którzy przychodzą na tak namaszczone nabożeństwa, na tak namaszczone spotkania, i nic się nie dzieje w ich życiu dalej. Dlaczego się ich nie dzieje? Patrzmy dalej w Słowo. I rzekł im Jezus, czyli mówi do nich, czyli już są w takim miejscu, że go słyszą. Wierzycie, że mogę Wam to uczynić? To jest piękne pytanie Królestwa do Ciebie. Czy wierzysz, że mogę Ci to uczynić? Wiecie, jaki, jaki jest początek w ogóle rozmowy w temacie? Musisz zacząć wierzyć, wierzyć w moc Królestwa, usługującego Tobie. Musisz wierzyć że moc Królestwa Bożego moc Chrystusowa, moc Bożego Ducha usłuży Tobie w czym? we wszystkim jakakolwiek jest rzecz dzisiaj w Twoim życiu jakakolwiek jest rzecz w Twoim życiu jest to i ta rzecz jest niezaspokojona ta rzecz jest niewypełniona ta rzecz jest, jak, jakiś, jakiś, jest jakimś deficytem to jest to miejsce, w które chce się wedrzeć Boże Królestwo nie ma takiego miejsca w Twoim życiu. Słuchajcie, ludzie, nie ma takiego miejsca, nieważne, czy są to małe rzeczy, czy wielkie rzeczy. Posłuchaj. Na początku Ci powiedziałem, że jest takie zwiedzenie, że Bóg, od że Bóg odpowiada na potrzeby. Bóg nie odpowiada na potrzeby. Bóg odpowiada na pragnienia i marzenia człowieka. Posłuchaj. I teraz coś Ci powiem. Chcę, żebyś nie myślał tylko o swoich potrzebach. Chcę, żebyś zajrzał w miejsce Twoich marzeń i Twoich pragnień. Jeżeli Twoje marzenia, czy też Twoje pragnienia nie są dziś zaspokojone i nie widzisz ich realizacji, to tam chce się wedrzeć Królestwo Boże dziś. Ono chce się tam wejść. W miejsce niewypełnionych marzeń i pragnień. Nie zaspokojenia Cię. Moje zaspokojenie, przyjaciele, to jest zjeść ze dwa razy dziennie jakiś posiłek, Mam takie potrzeby, przespania się 8 godzin. Hallelujah, Bóg mi pomaga. Bóg mi pomaga w różnych takich rzeczach ubrać się, żeby mi ciepło było w miarę. To są moje potrzeby. To są moje potrzeby. Jeżeli ja zamknę Boga do swoich potrzeb, to ja leżę i kwiczę w świecie. Ale ja Boga nie zamykam do swoich potrzeb. Ja Boga zapraszam do moich marzeń. Ja Boga zapraszam do moich pragnień. Czego pragniesz? Ludzie się boją pragnąć. No tak, już mam coś. Ja wiem, czego pragniesz? Dawaj dalej! Dawaj dalej! Czego pragniesz? Ale moje pragnienia są głupie! Moje te. Wczoraj się widziałem z kobietą, naszą siostrą w Chrystusie. Jakiś czas temu, jakiś rok temu. Byłem na spotkaniu i ona przyszedł do mnie i mówi Pastorze, chcę się modlić o męża? Dobrze mówię. To jest świetny pomysł mieć męża. Jak zwykle moje pytanie w takich wypadkach jest, jaki ma być? Ona mówi... Z nieba! Alleluja! Będzie z nieba! Jakieś 4 miesiące temu jestem tam, w innym ko kościele, ale ona tam jest. I mówi do mnie, pastorze, coś Ci powiem. Mówi, jestem u siebie w kościele. Siedzę sobie na nabożeństwie w niedzielę. Taki duży, dość duży kościół na warunki Polski. I siada przy mnie facet. Pierwszy raz go widzę. Pierwszy raz go zobaczyłam, więc jako dobra sporowniczka postanowiłem na zapytać, bo Nawiązuje rozmowę, bo tak nie uczą. Nawiązuje rozmowę. A no, Pan pierwszy raz u nas? A tak pierwszy raz słyszałem tutaj, u Was jestem tutaj w delegacji, więc jestem pierwszy raz. No przeszedłem się tutaj, no, a, to, a w ogóle jest, jest Pan zbawiony? Nie, wie Pani mnie tam, tak no, tak z ciekawości po prostu tutaj, no przeszedłem z ciekawości, nie? Mówię, ja no, ona tak mówi, ale a, a skąd Pan jest? On mówi z nieba, proszę Panią, ona mało nie przysiadła. <śmiech> Wczoraj na konferencji z centrum Łomakiem stała z nim, oni są narzeczonymi już dzisiaj. Facet jest prawnikiem, Narodził się na nowo z Bożego Ducha, na tym nabożeństwie, obok niej. Bo tam przyszedł niezbawiony, przyszedł zbawiony. Z tego nabożeństwa. Oni teraz już czekają na ślub, co na życzeństwo. Ja wczoraj z nimi rozmawiałem. I go wczoraj widziałem. Widziałem faceta z nieba, o którego rok temu się modliliśmy. Rozumiesz? E, ona nie powiedziała do mnie, że tam, no wiesz, jakikolwiek... Mówię, wiesz co, no proszę Cię. No. Jakakolwiek to może być skrzynka na jadkach, rozumiesz? A mąż to musi być wymarzony! Wypragniony! Rozumiesz o to chodzi? Wyrysowany niebiańskim ołówkiem! Bóg odpowiada na pragnienia, na marzenia. On chce, żebyś tam otworzył drzwi, żebyś się nie bał pragnąć, żebyś się nie bał marzyć, żebyś nie bał mówić się, Przyjdź królestwo Twoje! Gdzie? Do moich marzeń! Kamal! Do moich marzeń! Bo to Ty dałeś mi marzenia! My. Potrzeby. To każdego dnia mi diabeł przypomina. Nie potrzebuję Boga do tego, żeby wiedzieć jakie ja mam potrzeby. Rozumiesz? Jak mnie tyłek zmarznie na tym chorym świecie, to wiem jakie mam potrzeby. Jak jestem głodny, to wiem, jakie mam potrzeby. Rozumiesz? Nie mieszam w to Boga w ogóle. Nie ma w tym Boga. Bóg jest gdzie indziej. Bóg jest głęboko w moich pragnieniach i marzeniach. Głęboko i On nie chce je zaspokoić. Chce tam wejść z mocą i chwałą. Ja mam pragnienia. Ja nie mam pragnienia zewangelizowania stu osób. Nie mam pragnienia zewangelizowania tysiąca osób. Ja mam pragnienie zewangelizowania milionów ludzi, ja mam pragnienia zakładania kościołów, setek kościołów, pełnych mocy, pełnych chwały. Ja chcę to widzieć, chcę widzieć, jak odrastają ludziom gałki oczne, chcę widzieć, jak odrastają im nogi, chcę rozrobić konferencję ze Wskrzeszaniem zmartwych Podzielę się z Wami taką informacją. Takie mam pragnienia! Rozumiecie, co chcę zrobić? To jest chore! Hallelujah. Będzie błogosławiona taka choroba. Mam pragnienia. Chcę tego. Chcę, żeby Boża Chwała schodziła. Chcę widzieć ludzi pijanych w duchu na ulicach. Chcę tego. Chcę, żeby moja córka tutaj siedzi, żeby, żeby była prokinią. Żeby wskrzeszała z martwych. Chcę tego, nie dlatego, że pójść do nieba, tylko po prostu odnalazłem to w swoim nowym sercu. Znalazłem takie półki w moim odrodzonym duchu. Znalazłem to. Chcę kochać do tego stopnia, o jakim w ogóle dzisiaj nie wiem. Trochę wiem o miłości, trochę wiem. Już trochę jej doświadczyłem, mało doświadczyłem miłości. Mało wiem. Rozumiesz? Chociaż czuję się szczęśliwy na maksa. Nie mam kompleksów. Ale uważam, że im więcej doświadcza miłości, tym, wie, tym mniej na, na, na, na jej temat wiem. Jakby, jakby przestrzeń się o tym przede mną otwiera. A więc mam pragnienia, które potrzebują ponadnaturalnego zaopatrzenia. Wiesz czego Bóg chce? Zaopatrywać się ponadnaturalnie. I On potrzebuje ponadnaturalnych pragnień. On nie potrzebuje... Potrzebujesz ponad naturalnych rzeczy, żeby zarabiać 500 zł więcej. Proszę Cię. To można w naturalny sposób zrobić. To się w naturalny sposób robi. Ja słyszę o takich rzeczach, ludzie mówią, o, Pan mi pobłogosławił, a mnie w Pan pobłogosławił? Po 500 zł więcej zarabiam. Pan Ci pobłogosławił? To jak ja byłem niespawiony w świecie, no nie? Teraz ja takie błogosławieństwa generowałem, przez Ciebie, w tydzień. Siedziałem, połuchałem kokainę i miałem, Ciebie, takie pomysły, proszę Ciebie, na różne rzeczy się w głowie nie mieści. Ale mnie, człowieku, błogosławieństwo. To nie jest to. Tego nie, to nie o to chodzi tutaj. To nie o to chodzi. My teraz po, po nabożeństwie w Niedzielę naszym pojechaliśmy, ponieważ przyszli, przy, są ludzie z, z nami, nasi przyjaciele, którzy Wnieśli swoją działkę do kościoła chcemy budować kościół, budynek kościelny Chcemy budować budynek kościelny Po prostu w centrum Warszawy Chcemy go zbudować, nie na obrzeżach Chcemy go zbudować 150 metrów od linii metra, naprzeciwko sądu Na Krochowie, chcemy zbudować budynek kościoła Chcemy doprowadzić do tego, żeby było codziennie uwielbienie Boga tam w tym Kościele, chcemy, to są nasze marzenia. My teraz staliśmy na tym pustym gruncie, patrzyliśmy na stare zawalające się ten i w ogóle, my mamy o to wiarę, my o to wierzymy. My wierzymy, że to nie będzie programowy Kościół, ale że będą ludzie o tym mówić, że będą o tym pisać w internecie. Ja nie wiem kiedy to będzie przyjaciele, wiem jedno, że będą o tym mówić. Będą o tym mówić w telewizji, w różnych miejscach, że ponadnaturalny sposób Bóg tam działa. Ponadnaturalny sposób! I my tą naszą garstką znaliśmy patrzyliśmy się mówię tak, my to zrobimy, halleluja! Jeszcze swotnicę jakoś tutaj wywalimy na środku! Chcemy tego, wierzymy w to. I Bóg przychodzi z ponadnaturalnych zaopatrzeń. Ktoś powie, skąd pieniądze? Ja mówię, Ty mi powiedz. Powiedz mi skąd pieniądze. Jak ja miał pieniądze, to mnie potrzebowało nie potrzebowała ponad naturalnego Rozumiesz mnie? pieniądze? A to, to jest z mi zbudować budynek? Ale wielkie coś! 40 dni to trwa. Z pieniędzmi zbudować budynek. Bóg chce w ten sposób zadziałać. Spójrz dalej. Czy wierzycie, że mogę to uczynić? To było niemożliwe dla nich! Oni nie mieli upierzu! To nie była sprawa odcisków na nogach. To była ślepota! Ślepota! Kiedy w ubiegłym tygodniu modl modliliśmy się o człowieka z moim przyjacielem, który był głuchy i modliliśmy się o uzdrowienie i nie przychodziło i Bóg do mnie mówi tak, nie móc się o uzdrowienie, tylko ustanów cud, bo on nie ma części ucha wewnętrznego. To musi mu wyrosnąć. Co on ma być uzdrowione, jak on tam nie ma elementów? I tam nie płyną impulsy nerwowe. Bo jest luka. Jak mają przepłynąć? Przecież to nie jest bluetooth. To włączyć, się przerzuci. Jak tam czegoś brak. I kiedy położyliśmy na Jego ręce i mówiliśmy w imieniu Jezusa cud, odrośnij wszystko, co tam nie macie. Cię. A ja nie wiem, co tam jest, ja nie jestem naryngolog. Ja się nie znam, co tam nie ma, kowadełko, jakieś sprzęgiełko czy inne. Ja <śmiech> się nie znam na tym, ale ja się nie muszę znać na tym. Ja wiem jedno, że na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu, tak? Jezus miał ten brak. I On Go zaniósł do piekła, Hallelujah. I ten człowiek ma prawo dzisiaj do ucha wewnętrznego, Hallelujah! On ma prawo do niego! I on zaczął słyszeć szum. Zaczął słyszeć szum. On zaczął słyszeć szum. I my byliśmy szczęśliwi. My byliśmy szczęśliwi. Dlaczego? Bo coś się wydarzyło po nas naturalnego. W ogóle nie mieliśmy w tym udziału mistrzostwo świata. Cała chwała Jezusowi! Jak ja byłem był laryngologiem! Rozumiesz? To bym mu zrobił ucho. Chwała Bogu, że ja nie jestem rynku. Chwała Bogu! Chwała Bogu, bo to Jezus Chrystus zrobił mu ucho. Jezus Chrystus mu to zrobił. Ale my do Niego mówiliśmy. My do Niego mówiliśmy, kiedy miałeś ten aparat w uchu. Mówiliśmy, czy Ty wierzysz, że Pan może Ci to uczynić? I On mówił, tak, ja wierzę. Zobacz. Rzekli, tak, tak jest Panie. Oni zgodzili się z tym. Zgodzili się z tym. Musisz zgodzić się z tym. Musisz powiedzieć, tak Boże, ja wierzę w to, że moje pragnienia, że moje marzenia zostaną wypełnione mocą Twojego Królestwa. Mocą Twojego Królestwa. Te nienormalne, te nie, nie, niespełnialne, te, te po prostu dla mnie niemożliwe. Ludzie boją się marzyć. W naszym kraju ludzie się boją marzyć. Boją, jestem za stary, jestem za głupi. Nie! Wtedy dotkną i oczu mówiąc. według wiary waszej niech Wam się stanie. Według wiary waszej. Jakie są drzwi? Według wiary Twojej. Nie mojej. Według wiary Twojej. Ja mogę Ci usłużyć na jakimś odcinku. Ja mogę się połączyć moją wiarą. Ja mogę Cię zastymulować. Ja mogę Cię zbudować. Rozumiesz o to chodzi? Ale to Twoja wiara jest kluczem do manifestacji Królestwa Bożego w Twoim życiu. Twoja wiara. Twoje zaufanie. Twoja ufność. Twoja pewność, która wychodzi z miejsca, które nie jest miejscem potrzeby, ale jest miejscem pragnienia i miejscem marzenia. Stań teraz w miejscu swojego pragnienia i swojego marzenia. Jakakolwiek to jest rzecz, przyjacielu. Nie ma żadnego znaczenia co to jest, czy to jest choroba fizyczna, czy to jest jakiś, jakiś problem mentalny, czy to jest jakiś rozłam w rodzinie, czy to, jest, czy to jest jakakolwiek zapora na drodze twojego duchowego rozwoju, czy to są kompleksy, czy to jest coś, ja nie wiem. Ty możesz powiedzieć sobie, ja jestem, ja mam taki charakter, że ja, ja po prostu, ja zawsze muszę być z tyłu, bo jak ja jestem z przodu, to jest nie, nie do przyjęcia tam. Jak ja mam być światłem. Jak ja się mam. Jak mam być tą świecą, która świeci? Jak mam być lampą? Jak mam być krzykiem? Jak? Jak mam kochać? Skoro ja ledwo lubię kogoś. Jak ja mam kochać? Jak mnie wkurzają ludzie? Jak mam to zrobić? Jest to przyjacielu. Jak, jakbyś mógł normalnie tak lubić ludzi. Wszystkich, tak kochać wszystkich. To, było, to naprawdę niepotrzebne by ci Bóg do tego. W ogóle. Ale jak ja w ogóle patrzę na ludzi i po prostu myślę sobie normalnie, nigdy nie był zbawionym człowiekiem, on był, uderzył w twarz, no to, to co on robi? Po prostu potem mówię, przepraszam, panie, że tak powiedziałem w ogóle, bo tak, tak pomyślałem sobie w ogóle to takie, ale Boże, po prostu no to co on robi, to, jest, to, to nie wytrzymuje krytyki. Ja, i, to, I to jest w to, to, jest, no to jest duszy mojej. Ale jeżeli ja, wołam do Boga i mówię, przyjdź Królestwo Twoje, to do tych niemożliwych miejsc przychodzi Jego moc, ja mogę kochać. I ja mogę się poświęcić. I Ja mogę iść do tego człowieka. I, I wiecie co najlepsze? I zaczyna mi to sprawiać przyjemność. I nie tylko ja, ja to robię, bo muszę, tylko już to robię, bo chcę. I coś się wydarzyło we mnie, jakieś pragnienie powstało. Jakaś, jakieś pragnienie zostało wypełnione. To jest Boże Królestwo. To jest Boże Królestwo. Powiedziałem wam kilka różnych rzeczy. Dlaczego? Bo chcę wam pokazać zakres Jego.